I wiosna powinna już żyć całą swoją siłą. Wiosna powinna być nie tylko u Was za oknem, ale także u nas w słuchawkach, u nas w studio. Zatem zapraszamy na lekko wyciszony, spokojny, acz dłuższy niż zwykle Megafon Extra. Słuchasz audycji Megafon, czyli przeglądu dobrych polskich podcastów. Odwiedź nas na stronie podcast.pl. Megafon Extra, czyli część większej Całości, całości, która nazywa się Republic Podcast. Jest tam kilka naszych serwisów. Jest tam najlepszy na świecie katalog pod, podcastów pod naszą Podstacja. Jest nasz tygodniowy przegląd, który nazywa się właśnie Megafon, który macie okazję słuchać. Jest biblioteka Wincentego, czyli troszeczkę informacji i rzeczy, które przydają się podcasterom. Jest um, starodawny podcast Wincentego, który już niedługo zmieni nazwę. Właśnie pracowaliśmy nad tym w tym tygodniu i no nie udało się dlatego mały poślizg, dlatego mieliśmy troszeczkę problemów technicznych dla tych, którzy czekali na nas w tą sobotę, to właśnie mały pstryczek w noc, bo nie udało nam się technicznie pewnych spraw zrobić, ale, ale tak to wygląda niestety rzeczy martwe czasami robią nam na złość psikusy a jak już wspomniałem, jest także, oprócz starodawnego Wincentego podcastowego, jest także Podsfera, czyli blog Tomka, czyli ankietowe rzeczy. No i od, od ankiety chciałbym zacząć, czyli tydzień temu, nie, miesiąc temu spotkaliśmy się ankietowo. Cztery kategorie, cztery godziny. No i zebraliśmy dość dużo ciekawych, interesujących i nawet pozytywnych odpowiedzi i... Można mi powiedzieć z angielskiego tak troszeczkę. Nie lubię, nie lubię takich rzeczy, ale, ale nie umiem tego po polsku, jakby powiedzieć feedbacków, czyli jak to się mówi po polsku. Mm. No nie wiem, no, no, w każdym razie wiecie, w naszym ulubionym growym podcaście, czyli podcast, tam chłopaki bardzo dużo używają zapużyczeń angielskich i napisałem mi kiedyś komentarz, że nie za bardzo lubię, jak mówią właśnie takie rzeczy, ale czasem brakuje właśnie polskiego słowa i trzeba użyć angielskie. W każdym razie dzisiaj będzie dłuższy odcinek, Megafon Extra, wyjątkowo samemu, ale, ale będą goście. Będzie dzisiaj bardzo ciekawie, bardzo interesująco i będą zróżnicowane tematy, bo będzie najpierw przegląd króciutki tego, co się działo w ostatnim tygodniu, mówiąc szczerze, nie za dużo ciekawych rzeczy, nawet mam problem, żeby jakiś, jakąś tygodniówkę wrzucić, chyba nie będzie tygodniówki, no bo naprawdę naciągane jakieś mogłyby być, ale nie wiem, co na to powie Rafał. Bo on ma taki, jak to się mówi, szablon i tam musi być i tyle, i no, ale zobaczymy, pomyślę na końcu przeglądu. W każdym razie potem mamy spotkanie ze Świeżakami, czyli nowy polski podcast, który zdobywa publiczność bardzo, bardzo mocno i dużo ludzi chwali. Będzie potem spotkanie, cofka taka do 2006 roku, ale o tym później. No i na końcu takie moje osobiste przemyślenia a propos podcastingu, a propos jednego z podcasterów, który powiedział, że ma dość, że już nie będzie nagrywał, więc to jest to dzisiaj w programie. Ja dzisiaj mam, tak, mam chęć nagrywania. Jest fajnie, super. Na dworze taka trochę mizeria, bo bardzo wieje i chmurzaście. Ja tu już zapraszam Was na małą reklamówkę i idę sobie zaparzyć herbatę, bo z herbatą dobrze mi się rozmawia. Nie, z Wami mi się dobrze rozmawia, a przy herbacie dobrze mi się mówi, więc pozdrawiam tutaj wszystkich miłośników Megafonu. No i będzie też troszeczkę ogłoszeń posterskich, bo się działo w tym tygodniu nasze jakieś wewnętrzne oraz urodziny. Zatem, zatem zapraszam. Megafon. Ekstra. Będzie ekstra. Tak myślę.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 Megafon dzisiaj bardzo krwawy, bo byłem wczoraj w zaprzyjaźnionym sklepie, gdzie sprzedają ekologiczne warzywka i owocki i różne inne rzeczy. No i pani powiedziała, że granaty są w przecenie. Nie wybieramy się na wojnę z Koreą, jedynie słuszny, demokratyczny kraj na świecie, czyli Ameryka. Tam granatów pewnie nie zabraknie, no ale pani powiedziała, kup dwa nie, odwrotnie. Kup trzy, zapłać za dwa. No i wziąłem. i Ja w ogóle lubię kompoty. Lubię sobie kupić jabłka, gruszki, wrzucić, zagotować i potem przemielić. I mam taki fajny, gęsty kompot. Ale pani właśnie powiedziała, kup pan granaty. No i dzisiaj rano obierałem te granaty, nie za bardzo wiedziałem, co z nimi zrobić, bo nigdy nie jadłem granatów takich surowych, kiedyś tam um, do kaczki czy do jakiegoś indyka, miałem takie właśnie już porobione granaty. Um, no i wiem, skąd jest ta nazwa teraz, bo, bo mniej więcej wyglądam tak jak po horrorze. Cały jestem w czerwonych kropkach. Moja koszula z jedynie słusznej firmy oraz moja twarz, która no, zmienia się, zmienia się z wiekiem. Um, wszystko jest w czerwonych kropkach, i mówiąc szczerze, obierając granaty, to jest taki owoc. Wpiszcie sobie, gdzieś tam granat, um, znajdziecie wszystko, ale ubierając taką twardą skórkę i potem dobierając się do tych nasionek, po prostu wszystko szczela. Kuchnia moja cała w centkach, i ja cały w centkach, i. Taki dzisiaj podcast bardzo krwawy. Więc, więc zapraszam was. Ja mam na imię Filip, a przed chwilą kilka naszych promocków. No tak, lubimy czasem takie rzeczy różne um, wrzucać. Czyli tak zwane autopromocje. A teraz przechodzę w końcu do rzeczy, bo już gadam i gadam i gadam i gadam. E, 27 kwietnia, sobota, czyli mamy, w ogóle, czyli Wrzucam to słowo wszędzie, wszędzie, wszędzie. Arek Trendowski, o którym wspomnę za chwilę, um, mówił mi, że naliczył chyba 187 tysięcy razy, że mówię w, um, w odcinku, czyli... No ale tak, mi to pasuje. Mam nadzieję, że, że wam to pasuje i nie przeszkadza za bardzo. O, może w ten sposób. Zatem mamy 40 podcastów. 27 dzień kwietnia. 17 tydzień. No i cóż. 19 kwietnia 2004... Nie, jakie 2004, 19 kwietnia 2013 pierwszym podcastem jest Agent Tomasz, czyli jeden odcinek, 10 minutów, 100 dygresji, 1000 lajków. Nasz ulubiony głos podcastowy Agent Tomasz, który w ankiecie naszej podcastowej zgarnął wszystko co można. Zaprasza Was na kolejny odcinek swojego mm, świetnego Projektu. W sobotę, nie, jeszcze nie, jeszcze mamy piąteczek 19. Mamy freedomie, czyli stwórz sobie kryzys. Kryzys są zagrożenia i szanse. Sławek mówi, jak sięgnąć po to drugie. W końcu mamy sobotę, czyli 20 kwietnia. Teoria haud, e, chaosu, audycja z 19 kwietnia. Potem mamy kombinat, udokier, zapis panelu. Następnie mamy podcast prosty, Jezus z Opola, wiki radio. Panel otwarcia, nie, panel panel, otw, panel otwarte zasoby publiczne, przepraszam, tak dziwnie to jest napisane. E, tutaj mamy właśnie Wiki Radio. No i dwa ostatnie podcasty, które ukazały się w sobotę, to jest Forum Gatka numer 78 oraz mało o finansach, czyli co słychać w świecie finansów. Kilka sekund aktualności. W szóstym odcinku kontynuujemy temat. NC, czyli jakieś takie właśnie były, gdy się mówi po poznańsku, chryje z platformami telewizyjnymi w Polsce, które się połączyły i nie jakoś nie za bardzo zadbały o klienta. Będzie opis stawek połączeń do play oraz przedstawią. W tym podcaście właśnie spółkę Anderson Holding, czyli czy co, czy, czy, czy, czy to jest ta spółka Anderson, Anderson, Anderson, tu jest Anderson, a Anderson to chyba był ten, co się przyłożył do tego, że wielu ludzi na świecie nie ma pracy. Niedziela, 21 kwietnia, to był pierwszy dzień wiosny, nie, miesiąc czemu? pierwszy dzień wiosny, dzisiaj jakiś jestem taki nieposkładany lekko, trochę się źle czuję, coś mi tam nerka wypadła i kabelki, i te sprawy i jakiś taki jestem ale lecimy, lecimy, lecimy, lecimy. Mam nadzieję, że rozkręcę się i będzie lepiej. Czyli mamy niedzielę, tutaj mamy tych podcastów 1, 2, 3, 4, 5, czyli pierwszym podcastem, który ukazał się w niedzielę jest Mysz Masz, odcinek czwarty Hulk, The Stark, czyli pewnie będzie o komiksowo filmowych rzeczach Shark Hulk. Hulk The Shark, przepraszam, to się tak Stark myślałem właśnie o, o tym, co. Jak on się nazywa? Ten Iron Man, Iron Man. Trzecia część, czyli zbijanie kasy. Kolejny film absolutnie bez pomysłu. No mówię o takim filmie, który po prostu nic nie wnosi do swojego życia, więc takich filmów wykazuje się coraz więcej jak chcecie iść nie polecam, ale każdy robi co chce kolejny podcast niedzielny to są kaz kazania księdza Piotra z 21 kwietnia potem mamy Masę Kultury 40 odcinek Express Evil Dead tutaj chłopaki przesłuchałem sobie ten odcinek cały rozmawiają właśnie o, o filmie, o tym co się stało ze złem w świecie i wszystkiego dobrego 40 odcinek to już jest porządna cyfra Liczba nawet można by powiedzieć, więc, więc życzymy chłopakom co najmniej jeszcze 10, będzie 50. No i potem mamy podcast kolejny niedzielny, czyli autokompas Stewardesa. Pod taką nazwą. Tutaj Artur opowiada nam o tym, jak, jak 14 latka Tutaj Artur nam opowiada o samochodzie na przykład dla czternastolatka. Ostatnio słuchałem nawet Polskiego Radia sobie troszeczkę o nowych egzaminach na prawo jazdy I na przykład jeśli zrobisz egzamin na prawo jazdy na kategorię powiedzmy B, niedokładnie nie pamiętam jak to tam było, czyli na, na samochód, to automatycznie nie powoduje to, że masz prawo jazdy na motor. Czyli trzeba zrobić jakby drugie prawo jazdy jeśli chcesz mieć na samochód, to i musisz mieć na motor. Nie wiem, jak to było wcześniej kiedyś, ale dla mnie, jeśli jest jakaś klasa wyższa na przykład, to automatycznie powinna zawierać przepisy dla tych niższych kategorii, czyli na przykład dla motoru, albo jak zrobisz sobie kategorie na przykład na ciężarówę, no to wiadomo, że ciężarowa jest tylko większa od normalnego samochodu. To przepisy są idealnie te same, może przy wyprzedzaniu albo coś, ale, ale mam wrażenie, zresztą pan prowadzący Polskie Radio też miał bardzo dużo wątpliwości do tego, co się dzieje w przepisach, że bardzo dużo ludzi nie zdaje, że bardzo dużo ludzi ma problemy i, i na przykład bardzo fajna taka rzecz była, dziwna, nie fajna, dziwna, że jeśli chcesz zrobić um, prawo jazdy, na samochód ze skrzynią automatyczną, to musisz sobie sam ten samochód dostarczyć, bo w większości te punkty mm, sprawdzania i egzaminowania nie mają takich samochodu i jeśli zrobisz sobie prawo jazdy na samochód ze skrzynią automatyczną, to nie wolno ci jeździć samochodem ze skrzynią manualną. To też jest bezsens, nie? Przecież bo jedyną różnicą jest to, że masz pedał sprzęgła i weches. Z prawej strony, albo z lewej, jeśli jeździsz na przykład w Anglii. Więc więc absolutnie jest to dla mnie bez ale wiecie, ten świat według mnie z coraz większych bezsensów pomału się składa, więc, więc, więc tak to jest, ale dosyć dosyć, dosyć prywatnych dywagacji. Wracamy do podcastu Autokompas. Stewardesa e, zapraszamy, bo to jest ciekawy podcast. Mało go ostatnio nie za często się okazuje, ale jak się okazuje to bardzo ciekawie. Jakościowo może troszeczkę Artur powinien to podciągnąć, bo, bo tutaj troszeczkę e, jest rzeczy do zrobienia. No i ostatni odcinek niedzielny. Rozmowy w nocy o charakterach, chorobach śmierci i Panu Bogu, czyli z Ameryki. Podcast bardzo ciekawy. I tutaj mógłbym przyznać e, tygodniówkę naszą, ale, ale no, jest taka brzutkę naciągana i jeszcze nie wiem, muszę zdecydować na końcu, co z tym zrobimy. E, bo fajny, ciekawy, interesujący odcinek, ale, ale.. Po tym, co było w zeszłym tygodniu, po podcastach, gdzie nawet 5 albo sześć podcastów, mógłbym spokojnie wrzucić na tygodniówkę, tak w tym tygodniu, naprawdę mizeria, i nie to, że chcę być jakiś, nie wiem, robić tutaj niepotrzebne, niepotrzebne konkursy i konkursy piękności, ale naprawdę w tym tygodniu nie było nic ciekawego dla mnie. Poniedziałek, 22 kwietnia, historia mojej emigracji, królowa pierogów. Tutaj znowu można by powiedzieć, że to nasza tygodniówka, taka lekko naciągana, ale jak już powiedziałem, zobaczymy co z tego będzie. Czyli... Kazimiera Bober i jej pierogi i Borys Clinton, Bill Clinton i w ogóle, więc, więc, jak zawsze, historia mojej emigracji. Bardzo ciekawy, bardzo interesujący podcast o ludzkich losach. Poniedziałek, kolejny podcast to podcast, odcinek 47, chłopaki, dobijałem się do 50. Duchowy spadkobierca. Potem mamy Pichontarium. I live in Market Harborough, czyli tam, gdzie byłem, tam, gdzie mieszka Arek Trendowski. I teraz mieszka także Pichon, Czyli dowiemy się o tym, dlaczego Pichon nie umie po angielsku i dlaczego e, pije. I dlaczego pije, więc polecamy, polecamy. Potem następnym od podcastem jest odwyk Czaszka, Krzyżyk, Serduszko. Tak się nazywa, Deadly Series, podcast numer 123, Pudel Pudel, to jedynie, to jedna z raz psów. Taką mamy ideę, taki mamy plan właśnie w podcastach, że słuchamy tylko to, co nam się podoba, omawiamy wszystko, czasem króciutko, czasem bardzo króciutko, czasem tylko czytamy to, co, to, co się ukazało w wypisce, że tak powiem pod podcastem, więc nie wgłębiamy się za dużo i jeśli nas lubicie, to napiszcie o tym. Jeśli chcecie, żeby megafon się ukazywał, napiszcie o tym. Jeśli macie jakieś inne um, opinie, jeśli chcecie nas krytykować albo pochwalić, napiszcie o tym, bo czasem zastanawiam się, że robimy kawał super dobrej roboty niepotrzebny nikomu. Więc y, taką myśl ostatnio mamy, że jeśli nie zbierzemy i, kilku dobrych, ciekawych, interesujących głosów, kilku dobrych komentarzy, kilku po prostu głosów, że chłopaki, nie jesteście sami, wspieramy Was, nie za często komentujemy, ale jesteśmy dla Was, jesteśmy z Wami, robicie naprawdę do kawał dobrej roboty. To, to jeśli nie zbierzemy kilku takich dobrych komentarzy, kilku dobrych głosów, to, to nie wiem co się będzie działo w wakacje, bo może zawiesimy megafon, bo może stwierdzimy, że dla tych 4, 5, 10 osób nie to, że nie warto robić podcastu, ale, ale naprawdę wkładamy w to dużo serca, wkładamy w to dużo siły i, i, i czasu przede wszystkim. A od Was mało tego od dźwięków, od Was mało komentarzy, od Was mało e-maili, więc czekamy. Napiszcie redakcja małpa podcast.pl czy warto robić to, co robimy, czy warto spędzać sobotnie poranki i słuchać przez cały tydzień tego, co chcielibyście usłyszeć. Czyli podsumowujemy dla Was specjalnie cały tydzień. Mówimy, co warto według nas słuchać, co warto według nas, na co warto zwrócić uwagę. Więc pewnie powiem o tym jeszcze raz, ale napiszcie, co myślicie i czy nasza robota naprawdę idzie na marne, czy jednak na coś się nadajemy. Ale wracamy, wracamy, wracamy. Po, po Pudlach, przedostatni nie, przed, przedostatni odcinek poniedziałkowy, czyli wydanie główne w kontestacji. Co się stało? gdy związki wynegocjowały premię minimalną windziarzy. To tutaj mamy Hugo, bardzo interesujący, ciekawy odcinek. Jak zawsze Hugo ma dobrą nawikę i, i do Hugo wrócimy zaraz po przeglądzie. No i potem mamy konserwę wlepy agent Tomasza, czyli mamy tutaj spotkanie z agentem. Mamy o tym, że agent Tomasz robi, to się jak nazywało, free wlepy, czy jakoś tak, jakoś tak, taki fajny neologizm powstał w każdym razie. Ostatni odcinek poniedziałkowy, czyli Tyflo Podcast rozwiązania dla niewidomych projektowanie na Politechnice tak, Czyli, jak słyszeliście, podcast dla niewidomych, nie tylko ludzie, którzy widzą, muszą, muszą e, robić dobre podcasty. Tyflo Podcast to jest e, co tydzień bardzo mocna, dobra pozycja. No i wiadomo, to jest taka, można by powiedzieć, kwintesencja podcastingu, bo chłopaki i dziewczyny słyszą. Tylko słyszą, nic nie widzą, więc odbierają wszystko właśnie dźwiękowo. Wtorek, lecimy, lecimy, bo się rozgadałem, ale dzisiaj Megafon Extra troszeczkę dłuższy. Zatem audycja Trzecie Oko to jest nowa audycja w naszej, w naszej podstacji w naszym katalogu. O czym? Posłuchajcie sobie, ale tytuł mówi wszystko o przyszłość z przeszłości. Zatem zapraszamy. Nowa audycja, audycja Trzecie Oko. Potem mamy Radio Lublin. Lublin, przepraszam, Radio 9 Lublin. Audycja numer 200. No i spodziewałem się tutaj hmm, peanów, hmm, świeczek, tortów, hmm, jakiejś fajnej gadki, że jest dwusetny podcast, bo mało polskich podcastów przeszło z Seteczkę, troszkę przeszło dwuseteczkę, dwuse dużo więcej nie, ale zdecydowanie więcej niż seteczkę. No ale tutaj, jeśli chcecie usłyszeć coś w Radiu 9 Lubin o radiu, to nic nie usłyszycie. Wszystko jest o telewizji, czyli o wyłączeniu sygnału analogowego i przejściu na sygnał cyfrowy. więc Więc... Ciekawa, bardzo ciekawa audycja, specjalnie właśnie podsłuchałem ze względu na to, że numer 200, że myślałem, że będzie ich życzenia, gratulacje, będą goście, będą fanfary, torty, szampan, nic z tego, nic z tego, audycja o telewizji. Przedostatni odcinek we wtorek to jest Invest Time, czyli oszukali mnie na funduszach, czyli... Znowu to czyli, czyli, czyli, czyli. Czyli chciałbym do czyli jechać, do Chile się mówi. Czyli 10 tipsów inwestycyjnych. Kiedyś słuchałem, starałem się przekonać do tego podcastu, ale to ja nie jestem człowiek, który siedzi właśnie w pieniądzkach i, i różnych innych takich rzeczach. No i ostatnim odcinkiem jest Hiperprzestrzeń Urodziny ISD. To jest odcinek z 20 kwietnia 2013 roku. Jesteśmy troszeczkę poza, poza połową 25 podcastów czyli teraz Siroda odwyk jak załatwić wroga, czy Bóg pomaga załatwiać naszych wrogów, tutaj Martin coś mówi następnie mamy inny koncept, Paweł Duraj spotkanie na strzycie tak dziwnie jest napisane, jeśli chcecie sobie wejść, zobacz, zobaczcie na naszej stronie podstacja, albo wejdźcie na inny koncept chyba.pl Paweł Koras, no i tajemniczy goście. jak zwykle interesująco chociaż mam wrażenie że ten odcinek taki troszeczkę Mm, nie trzyma poziomu Można by się tak wyrazić innego konceptu, taki taki lekko chaotyczny Ale Paweł zawsze dobrze nadaje, ciekawie gada i goście. Goście w tym podcaście są najlepsi, jaki mogą, jacy mogą być. Następnie mamy Podcast. Breaking News. Chłopaki zmieniają RRS-y, przechodzą do. Rocket Network Podcast lub coś takiego napisałem do Dominika, który jest właścicielem i pomysłodawcą tej całej zabawy, czyli Retro Rocket Network, to się tak nazywa Paweł z podcastu, Anusz Widelec także się tam przeniósł to do, do, do końca jakoś nie wiem jak to tam wszystko działa, ogromne wielkie banery i, i, i tyle I napisałem właśnie do Dominika, który przypomniałem, rządzi tym i, i zobaczymy czy mi wytłumaczy, o co w tym wszystkim chodzi, jak to wszystko ma działać i jak to wszystko ma reklamować podcasting. W każdym razie jesteśmy za tym, żebyśmy się wspierali, za tym, żebyśmy pomagali sobie i żebyśmy wspierali wspólne inwestycje i różne inne pomysły, więc jak chłopaki się odezwą, na pewno będziemy mieć jakieś wspólne wspólne tematy. Następnie mamy po podcaście mamy DualShock, czyli odcinek 137. Tchnienie grosy, 59. spotkanie, tym razem odcinek pod nazwą Ambrose Beers, chyba tak to się nazywa, Człowiek i Wąż. Przedostatni odcinek środowy to jest, to są kontest rozmowy z VIP-ami, debata, co ma demokracja do wolności. No i ostatni odcinek środowy, Jan Fioro zaprasza, kto mi wisi? Podcaster, jeden z lepszych podcasterów. Z zeszłego roku, chociaż tak do końca podcaster nie jest, jest biznesmenem inwestycyjnym. Czwarteczek, 25 kwietnia, mamy tutaj kilka podcastów. Jeden, drugi, trzeci, czwarty, piąty, w piątek, w czwartek ukrywało się pięć podcastów, czyli nieczyste zagrywki dla tych wszystkich, którzy, tych wszystkich, którzy kochają bombanie w gier i to informacje growe. Odcinek 177, triki mentalne. Następnie mamy Radio SK 111 odcinek, 11 lat King.pl oraz 2 lata Radio Stephen King. Tutaj życzymy wszystkiego dobrego chłopakom, którzy się skupiają właśnie na tym projekcie. Mando Skóra i inne chłopaki, którzy aś nie mówią o horrorach, właśnie mówią o, o Stevenie Kingu, czyli takie dzisiaj moje klimaty, bo jak już mówiłem wam, rozpakowywałem tego granata i cała moja koszula, cała twarz w czerwonych kropkach. Z drugiej strony nie za bardzo kumam te wszystkie horrory, bo, bo właśnie oglądałem wczoraj hostel, dwójkę. Jakoś tak jednym okiem i absolutnie nie widzę w tym nic ciekawego, że facet podchodzi do bobeczki z piłą, odcina jej głowę, włosy albo różne inne rzeczy i potem psy zjadają jednego gościa i no, no, no nie, no dla mnie horrory wszystkie są takie same, bo no nie, no nie kumał absolutnie tego. Ale to są moje osobiste zwagacje dla chłopaków, dla miłośników Stephena Kinga i dla miłośników Radia Stephen King. Wszystkiego, wszystkiego najlepszego. Małe film idio. odcinek 50, kolejny odcinek taki um, okrągły, odcinek 50 pod nazwą Trąci Amatorką. Czyli mamy będzie troszeczkę o nowym filmie z Tomkiem Cruzem. Będzie nowy zwiastun Thor oraz film Slippers. Wszystkiego najlepszego dla małego filmidła. 50 odcinek trzeba, trzeba świętować. No i ostatni, przedostatni, przepraszam, odcinek czwartkowy, raport Martina i taki typowo, typowo Martinowy tytuł Gwiazdy czy psie gówna, czyli Martin lubi fekalia, kupy i różne inne śmierdzące rzeczy. Na pewno będzie ciekawie, na pewno będzie Martinowo, ostro i śmierdząco raport Martina polecamy. I ostatni odcinek piątkowo nie czwartkowy, z mikrofonem wśród zwierząt krzychu mówi o tym lekko zachrypiałym, gardłowym głosem o tym, co się dzieje u niego, jak stracił nadzieję i innych rzeczach, które według krzyżka są ciekawe. Zatem dziewiąty odcinek z mikrofonem wśród zwierząt jak Feniks z popiołów. No i wchodzimy do piąteczkowego dnia, czyli 26 kwietnia. Tutaj mamy 3333 3, 3, 3 podcasty a z numerem czwartym odcinek pod nazwą, projekt pod nazwą Planet Ojc, z, z, z, z, z, z, z chłopakami, spotkamy się za chwileczkę, to jest jedna z naszych niespodzianek, potem mamy historię okolic Konstantina Jeziornych, historię okolic pod y, numerkiem czwartym, czyli czwarty odcinek, gdzie Bartek czyta różne interesujące historie, właśnie o miejscach, z których pochodzi, odcinek czwarty pod nazwą Królewska Poczta w Jeziornie. No i ostatni odcinek, który załapał się do przeglądu w tym tygodniu to są Cienie Przyszłości czy Archanioł Michał to Jezus. Zatem widzicie 40-40 odcinków. No i z bólem serca powiem, że tygodniówek w tym tygodniu nie będzie. Bardzo wysoki poziom w zeszłym tygodniu. No i teraz jakoś nic mi nie przypadło do gustu. Słuchałem troszeczkę rzeczy, ale, ale nic nie było takiego, co by chwyciło mnie za serce i Spokojnie, spokojnie mógłbym powiedzieć, to jest to, to jest podcast, który naprawdę nadaje się na wyróżnienie. A w tym tygodniu było kilka ciekawych rzeczy, właśnie Radio Stephen King, rozmowy w nocy oraz, oraz coś tam jeszcze było, masa kultury też, też była całkiem, całkiem. Ale mówię, że coś nie, nie, nie grało mi w tych podcastach do końca, więc w tym tygodniu, typu w tygodniach, w tygodniu typów tygodni nie, typy tygodnia to są gdzie indziej. u nas są tygodniówki u nas są tygodniówki, zatem brak tygodniowych w tym tygodniu Rafał będzie zły Rafała dzisiaj nie ma w ogóle, dlatego mamy, mamy opóźnienie w nadawaniu, bo Rafał gdzieś pojechał szukać kontaktów dla megafonu różne inne linki pociągać, żebyśmy mieli więcej słuchaczy. A ja przypominam Wam, że czekamy na maile, czekamy na Wasze komentarze, czy jesteśmy potrzebni, czy to co robimy jest kawałem bardzo dobrej dobrej roboty ale niepotrzebny nikomu, więc od tego uzależniamy naszą dalszą współpracę z Wami, drodzy słuchacze. Jeśli nie będzie tyle e-maili, tyle różnych innych dobrych, albo nawet złych komentarzy, jeśli nie będzie po prostu odpowiedzi od Was, że jesteście z tej strony, że nagrywacie, że słuchacie, że dzięki nam macie więcej pomysł na nagrywanie albo dzięki nam po prostu wiecie co się dzieje w naszym podcastowym świecie to super, ale mówię czekamy na wasze głosy, czekamy na wasz na wasz odzew, bo to jest dla nas najważniejsze i to będzie mas, nas motywować do pracy, więc jeśli tego nie będzie to my też myślę, że możemy zmienić nasz profil troszeczkę inaczej, podchodzić do tematu i mieć więcej czasów, czasu dla siebie, a mniej dla polskiego podcastingu bo, bo jeśli mówię nie będzie od Was za dużo od, od dźwięku, to, to dlaczego mamy się starać, skoro Wy się nie staracie to nie jest żadna groźba, to nie jest że robimy, że robimy coś bo ktoś od nas dobrze mówi, robimy to, bo mamy czas bo mamy chęć, bo mamy Ochotę to robić po prostu Ale w pewnym momencie potrzebujemy Informacji zwrotnej o tym, że Jesteście z tamtej strony I że to co robimy się nadaje Dobrze, dosyć moich osobistych wycieczek i dywagacji Mała reklama I zapraszam Was na spotkanie z chłopakami Z Planetoids Pozwoliłem sobie do nich zadzwonić, spotkać się Nagrać Rozmowę z dwoma Kosmicznymi chłopakami, zatem zaraz po reklamach wracamy i spotkamy się z dwoma, z dwoma przystojnymi kosmita? Czy wiesz, że megafon to część naszego serwisu pod nazwą Refabrik Podcast? Odwiedź nas na stronie podcast. .com w poprzednim odcinku Megli i Grampid wcielają w życie swój plan ucieczki z jednostki wojskowej. Początkowo wszystko idzie dobrze, dopóki nie zostają z tego skierowani przez grupę techników natknęli się podczas próby ucieczki. Na skutek tego w jednostce zostaje ułożony alarm, Coś plan naszych bohaterów bierze w łeb i zmuszeni są improwizować. szczęśliwie udali im się dotrzeć na fregat transportową lub planowali uciec. Podczas wejścia w nadświetlną otrzymują potężny strzał z jednego z dział obronnych jednostki. Megafon, sobota, jak co sobotę, nagrywamy różne ciekawe rzeczy, spotykamy się z różnymi ciekawymi ludźmi, no i dzisiaj ymm, mamy poleconych gości, Rafał mi mówił, żeby do Megafonu Ekstra brać nowych ludzi, brać nowe ciekawe jednostki, no i cóż, no, techniczny karze, no to ja muszę, nie? więc y, mamy dzisiaj dwóch chłopaków przyjemniaków, Dawid i Michał. Chłopaki kosmici, chłopaki mieszają w dźwiękach, montują, kleją. Chłopaki, witam was serdecznie w Megafonie Ekstra. Cześć, witamy. Cześć, cześć. Chciałem się spytać, skąd wy się cholera wzięliście w polskim podcastingu? To pierwsze pytanie, a po drugie skąd pomysł na kosmiczne słuchowisko? No, no więc, dobra, więc zaraz... w zasadzie Michał wziął się z Łukowa, ja z Warszawy, tak bardzo ogólnie, stąd się wzięliśmy w podcastingu, <głosy> natomiast no, chyba bardziej wziął się Michał, bo, bo ja to taki pośredni muzyk raczej jestem, natomiast bardziej Michał tutaj w tej sferze działa i chyba bardziej będzie mógł tutaj on odpowiedzieć bo jak wiadomo, on tam swój podcast również prowadzi. Także myślę, że, że, że ciekawiej wypowie się tu Michał, Michale. No, y, dziękuję za oddanie mi głosu. Otóż y, no, ja się wziąłem stąd, że słuchałem podcastów od pewnego czasu. Odkąd? Od jakiego czasu? Od, od ilu y, lat? Dziesięciu? Piętnastu? Nie, nie. Od dwóch lat. Góra. Y, I pomyślałem, że no fajnie byłoby też coś swojego zrobić. Z, y, założyć jakiś swój podcast, tak, wysłać swój pozytywny sygnał w przestrzeń w Eter i zobaczyć, jaki to jakie to przyniesie echo i założyłem podcast Dziennik Pokładowy podcast o science fiction, o filmach, grach komiksach i innych tego typu rzeczach ale to dla mnie było za mało ja chciałem zrobić coś bardziej, coś czego jeszcze w polskim podcastingu nie było a nawet jeśli było to no na mniejszą skalę i podzieliłem się tymi swoimi przemyśleniami z Dawidem i jako, że od, zawsze chcieliśmy coś zrobić we dwóch, coś zrobić razem, bo no, Dawid jest od uszu, ja jestem od ręki pisania. i Taki postawiłem... związek partnerski, można by powiedzieć. <laughs> tak, taki związek partnerski. Tak, tak się zaczęło. tam Ja Michałowi Aha. w knajpie drinka postawiłem. No i tak. I jakoś tak od co słowa... To się wytnie. I... Tak, tak, jak zwykle u mnie. No, radniemy, ale i... Generalnie tak, Dawid jest muzykiem multi zespoleły gra w zespole Łysa Ja coś tam piszę, nawet nieraz nowa fantastyka wydała. I pomyśleliśmy, że można by to jakoś zmiksować i zrobić słuchowisko. A że science fiction, no, obaj kochamy fantastykę naukową, mhm. obaj no, bardzo dobrze czujemy się w tej konwencji. Dlatego od słowa do słowa doszło w końcu do tego, że zaczęliśmy nagrywać. Zaprosiliśmy Początkowo do naszego projektu Huberta Spandowskiego z, z podcastu Radio Stephen King. Mhm. Jednego z bardziej znanych podcasterów chyba w środowisku, jak mi się zdaje. No, i... no coś tam wygrał w naszej ankiecie nawet chyba ostatnio. No też, tak Swoją drogą bardzo fajnie zmontowane. Bardzo tak, mi się tak. podobało. Cała audycja, tak, cała audycja, te podzielenie na, odcinku, na odcinki i tak dalej, to bardzo dobry hmm. patent według mnie. Ciekawe, kto to montował. Ale to jakiś... Ciekawe, kto to montował. No właśnie. No. Dobrze. No, e e nie, bolo... nie przerywam, nie przerywam. No nie i to... pomysł, i, i, i mando, i te sprawy. E tak, i jakoś tak e znaczy, ja coś tam napisałem, Dawid e zadeklarował się, że to pomontuje, wygładzi wszystkie dźwięki, e napisze muzykę. E no, obaj zaczęliśmy grać w sensie y, podkładać głos, dawingować tak jakby i no, tak jest... bardziej próbować grać. tak no? właśnie bardziej próbować grać jakby chodzi. żaden z nas nie jest aktorem. Y... czyli Dawid, Dawid montował jakby był odpowiedzialny za strefę, strefę montażu i dźwiękową, a ty byłeś odpowiedzialny za literki, czyli scenariusz, tak? tak dokładnie, Michał. No, dokładnie tak Michał pisze scenariusz, ja, mhm. ja zajmuję się mhm. powiedzmy tworzeniem tej takiej bardziej namacalnej e, strony tego mhm. słuchawiska. Nie pamiętam, kiedy straciłem przytomność. To musiało być zaraz po tym, jak weszliśmy w nadprzestrzeń. Natomiast moment przebudzenia pamiętam doskonale. Choć wolałby mnie... Gambi raz po raz mił mnie po twarzy. Mówiłeś, Michał, że słuchasz podcastów od dwóch lat. Czyli co było twoim pierwszym... Jaki projekt był jednym z pierwszych, które słuchałeś? Pierwszym y, był... Podcast Godaya, którego oh. tytuł niefortunnie wyleciał mi z pamięci. Mm -hmm. y... I właśnie chyba od tego momentu, bo ja generalnie przywędrowałem do podcastingu za pośrednictwem Godaja, Bo Godaj obraca się też. Y... Godaj, party to, science... to jest hardcore To jest science fiction, tak. Y... Przywędrowałem tak. tu właśnie z tego y... okręgu komiksowego. Mhm. Właśnie zauważyłem, że Godaj wypowiada się jego o komiksach I coś tam o podcastingu To kliknąłem sobie na Godaja podcastowego I no tak to się zaczęło, tak wsiąkłem, wpadłem Potem mhm. ty, Dawidzie... A ty Dawidzie jakieś kontakty podcastowe Czy raczej przez Michała wszystko? Szczerze mówiąc ja bardzo w podcastach nie siedzę, niestety nie bardzo żałuję, ale nie bardzo pozwala mi na to czas, mhm. natomiast miałem okazję posłuchać bardzo różnych podcastów, chociażby pojawialiśmy się w sensie planetoid, pojawiało się już, już w bodajże dwóch podcastach więc miałem okazję posłuchać, także tym bardziej żałuję, że, że niestety czas mi nie pozwala bardzo na, na, na, na siedzenie w tym środowisku. Natomiast jest to jak najbardziej fajna sprawa, także, także bardzo popieram tego typu działalności. No i przede wszystkim Michała, jako, jako mojego przyjaciela podcastu również regularnie słucham. Powiedzieliście przed chwilą dwa słowa, słuchowisko i plany, Tojcy. no to powiedzcie o co chodzi w tym wszystkim i... I Michał trochę już powiedział o tym, że chciał zrobić coś, czego teoretycznie jeszcze nie było. Ja nie wiem, nie były jakieś tam suchowiska, ale pierwszy, ale na pewno nie odcinkowe, a tutaj pierwszy odcinek, drugi odcinek, ostatnio pokazał się trzeci odcinek, czyli Michał powiedz, może jakiś scenariusz, może co będzie w czwartym odcinku i co będzie w 68 odcinku. Plany to jest, czy już ma wszystko rozpisane. No, na razie może nie wybiegamy tak daleko w przyszłość. Pierwszy sezon, można powiedzieć, zaplanowaliśmy na 10 krótkich epizodów, z których trzy już wyszły i każdy będzie wychodził co tydzień, w piątek. No fabuła to jest takie typowe, trochę kiczowate, science fiction, nawiązujące do, ty, do tej złotej ery, fantastyki naukowej lat 60 -tych, 70 -tych, kiedy jeszcze ci kosmiczny i relaks. Ma... Słucham? Relaks, taka katastrofa. Tak, dokładnie kiedy jeszcze ci kosmiczni komandoży walili do kosmitów gadających po angielsku z broni laserowej takie tak oddanie ducha epoki trochę i no, zrobienie też czegoś ciekawego pierwszy sezon zaplanowaliśmy no, jak już mówię na 10 epizodów czy będzie dalej Dawid możemy co? uchylić trochę y, rąbka tajemnicy tak myślę, myślę, że możemy nawet trochę. Otóż. Specjalnie tutaj dla nas dla Megafonu. Tak, specjalnie dla Megapon Extra <głos> uchylamy <głos> tak. rąbka tajemnicy, co będzie dalej w Planetoid? To... Właśnie się uchylił. <głos> Otóż co będzie się działo dalej w, w tym sezonie, myślę, że powie Michał. Natomiast co do planów na, na dalszą przyszłość? Otóż tutaj mogę uchylić tego rąbka Właśnie tajemnicy Drugi sezon już się pisze Już miałem okazję przeczytać Pierwsze dwa, co prawda jeszcze trochę Nieskończone odcinki Ale zapowiada się raz, że Dłużej, bo przede wszystkim planujemy Odcinki znacznie wydłużyć Tak, co najmniej, co najmniej 10 minutowe. Tak, myślę, że to będzie taki, mhm. taki do, Taka docelowa długość nasza. Żeby już było się w co wgryźć Bo te odcinki zanim się rozkręcą To już się kończą no właśnie, chodzi o to, że, że no odcinki, które teraz mamy można by było zmieścić w, w nie wiem, może pięciu, także, także wszystko wydłużamy na, na korzyść chociażby dialogów, rozwinięcia charakteru postaci i tak dalej, więc myślę, że, że będzie znacznie ciekawiej, tym bardziej, że scenariusz naprawdę zapowiada się świetnie. Także jeśli będzie dobry odzew, nazwijmy to publiki, w trakcie pierwszego sezonu, no to wystartujemy z drugim, myślę, że po krótkiej przerwie i, i będzie na pewno ciekawie. Jesteśmy na jakimś szczerym, kosmicznym pustkowiu. Komputer nie może znaleźć żadnego punktu odniesienia. Zgubiliśmy się. I co teraz? Zapytał Gambit. I co teraz? I co teraz? Przedżyźniałem go. Skąd ma wiedzieć? To był twój plan. I podziałał. Odparł mój towarzysz z niezmąconym spokojem. Planowałem zwiać z jednostki i się udało. Ty chyba nie rozumiesz powagi sytuacji. Jesteśmy w środku wielkiego nigdzie na uszkodzonej w której silniki międzygwiezdne ledwo trzymają się kupy. Pytanie. Y może powiecie coś o głównych bohaterach i czy są jakieś romanse, sceny erotyczne? E, no... Y <laughs> Generalnie planowaliśmy tak, że yy, yy, chcieliśmy sukcesywnie zapraszać kolejnych podcasterów do naszego projektu, jako takie występy gościnne. Yy, a że większość podcasterów to są mężczyźni w naszym środowisku podcastowym. No niestety na yy, panie można trafić dość rzadko. To tak sensie fantastyczne słuchowisko gejowskie. No właśnie, yy, tego chcielibyśmy uniknąć. Ale może jakąś koleżankę taką no niepodcastową, ja właśnie... to się zaprosi i, mhm. i coś się zrobi. No. Coś się pewnie tak. zrobi. Czy będzie Romas, Nie wiem. Na razie fabułę planujemy tak, no może sezon do przodu, mniej więcej. Jak się rozumie dalej fabułę? Może o bohaterach. No, obaj wcielamy się w dwóch głównych bohaterów. Ja gram zarówno narratora, bo narracja prowadzona jest pierwszoosobowo, narrator, który nazywa się Merwin Wilburn, Dawid gra Davida Bantazisa, pseudonim Gambit. Nas, nasi bohaterowie trochę różnią się charakterami. Ten Merwin jest bardziej taki stonowany, trochę bardziej sarkastyczny. Gambit rzuca się w gier walki. No i nasi bohaterowie właściwie wpadają w jedną kabałę, potem w drugą, potem w trzecią i te kabały są coraz większe, mają coraz więcej problemów, coraz więcej ludzi chce ich zabić i oni starają się przeżyć możliwie jak... <śmiech> Po prostu starają się przeżyć. Czyli jak w życiu normalnie. Jak w życiu, no. Znaczy, tak, w tak, życiu tak. może nie strzelają nam lasery nad głowami. No ale, Polity... ale Politycy strzelają z do nas do głupotami. Tak, dokładnie. Tak. Politycy szczelają do nas głupotami. Chłopaki, przedostatnie pytanie powiedzieliście, że jeśli publika podcastowa dopisze, będzie drugi sezon. Wiadomo, ja z własnej swojej autopsji, czy tak się wyrażę, że ten oddźwięk czasami jest, jest dziwny, że czasami jest mało oddźwięku i, i może czasami jedyną nagrodą jest, jest jakieś wyróżnienie w ankiecie podcastowej na rok, ale chciałbym się, chciałem się zapytać, czy jak nie będziecie mieli na przykład 28 komentarzy pod każdym odcinkiem, albo, albo ludzie nie będą was gdzieś na Facebooku wynosić pod niebiosa to czy będzie ten drugi sezon, czy robicie to koniec końców dla siebie, czy jednak tam chcecie być zauważeni no y, chyba każdy kto coś robi y, to chce być zauważony, gdybyśmy to robili dla siebie to pewnie byśmy tego nie upubliczniali no, y, no skromność nas nie dusi i faktycznie bardzo byśmy chcieli, żeby y, no, chociaż w tym, tym komentarzu pod którymś odcinkiem ktoś tam napisał, o bardzo fajny podcast dzięki, y, słucham uważnie znaczy, z drugiej strony też nie wymagamy, żeby ktoś piał prany na naszą cześć, po mm -hmm. no, prostu chcemy wiedzieć, że to co robimy, komuś się podoba, ktoś to słucha, ktoś czeka na kolejny odcinek i bardzo byśmy chcieli, żeby no, żeby kto, ludzie, którzy słuchają naszego słuchowiska, dali nam jakiś odzew, że tak, tak. chłopaki, to co robicie jest fajne, róbcie to dalej. I to taką. Mamy tutaj taką niepisaną zasadę w polskim podcastingu, że oceniamy dopiero po piątym odcinku, bo no, czasami podcasty się wykruszają, pomysły są fantastyczne, plany są genialne, ale czasami podcasty nie wytrzymują presji czasu i po piątym odcinku się kruszą. Więc ja sobie pozwolę po piątym odcinku to wszystko wrócić do tematu, w megafonie jeszcze raz powiedzieć. W każdym razie, w każdym razie na razie mamy trzy odcinki, mamy dwóch kosmitów. Chłopaki, Dawid mówiłeś coś, przerwałem ci, przepraszam e, Tak, tak, tak, mówię, mamy to szczęście, że pięć odcinków już jest zrobionych, więc na no, ocenę się doczekamy Aha. najwidoczniej Dobrze, Ja sobie e, posłucham nie, po, po programie generalnie, wracając do poprzedniego tematu, to nie jest tak, że, że my mamy jakiś tam wyznaczony próg, e, tak jak powiedziałeś, że ileś komentarzy pod każdym odcinkiem. E, nie, nic z takich rzeczy. Natomiast no, dobrze by było, żeby to nie było tak, że kolejnych ileś odcinków i, i w zasadzie zero odzewu. Nie? E, raczej to jest tylko naszym celem, aby uniknąć takich sytuacji. Jeśli, jeśli będzie jeśli jakikolwiek, powiedzmy, odzew, no to tak jak mówię, będzie to wychodziło. A pierwszych 10 odcinków wyjdzie na pewno. Ja jestem w trakcie pracy nad szóstym i siódmym pisze się muzyka, bo w zasadzie odcinki są zrobione, więc to, to wszystko będzie jak najbardziej szło do przodu. Czyli jeśli piszesz muzykę, to czy to jest tak? Ja takie pytanie zadam teraz techniczne, nie, nie za bardzo wiem. Czy jeśli piszesz muzykę i muzyka jest twoja, to wcale nie jest twoja, bo trzyma na nią łapę już za X? Yy, wiesz, musicie co? płacić nie. na DMA jakieś, albo, <laughs> albo ktoś ma. Nie, ja piszę muzykę, natomiast nie rejestruję tego w Zajksie, bo po prostu mhm. na razie to nie ma sensu. To Ja nie mhm. jestem jakaś osobistość w, w świecie muzyki, żeby, żeby ktoś zaraz chciał kraść moją muzykę i sprzedawać pieniądze. Tyś się nie zdziwił, właśnie. E, <laughs> ostatnie pytanie, chłopaki. Czy słuchacie jakichś podcastów poza y, Godajem i poza podcastami fantastyczno-naukowymi i science fiction i kos kosmicznymi? No, no ja tutaj wypowie się Michał, bo, bo ja jak mówiłem, Aha, tak, bardzo David mam jest. czas, także, także Michał tutaj się wypowie. No ja słucham Michał. Y, growego podcastu Podcast od mm -hmm. czasu do czasu, bo y, bardzo ciekawy, bardzo mi się podobający projekt. Oczywiście słucham y, Radia Stephen King, Mando. Mm -hmm. y, no i oczywiście Masy Kultury, chyba najpopularniejszy popkulturowy podcast w naszym podcastingu z ostatnimi czasy. Y, chłopaki naprawdę robią bardzo dobrą robotę i bardzo ich serdecznie pozdrawiamy, jako że w ostatnim odcinku zareklamowali nasze słuchowisko Planetoids, mm -hmm. za co im naprawdę wielkie kudosy. Dziękujemy, panowie. i Przyda się reklama właśnie. No i myślę, że od czasu do czasu jak nie wiem, słucham megafona, megafonu, megafona, jak to... megafonu Megafonu. Jak słucham tak. megafonu, to jak mi wpadnie w ucho jakiś fajny podcast, jakiś fajny temat, to oczywiście link, sprawdzam linka co tam jest ciekawego i no przeważnie się nie rozczarowuje. Oczywiście megafonu słucham, to też nie można o tym tak, no, no, no, tak, tak, dobra, dobra, dobra chłopaki takie pytanie techniczne, właśnie jesteście nowi na polskim podcastowym rynku, obydwoje, Dawida się nie spytam, ale Michał, ty słuchasz, tak mówisz więcej podcastów, megafon nasz projekt co warto zmienić na przykład dla was, bo co jesteście, jak już wiem. Czy, czy, co, co, co dodać, albo co odjąć co was wkurza na przykład, bo czasami prowadzi Tomek, ostatnio coś mu znowu ze zdrowiem nie wyszło, i, a, a zazwyczaj prowadzę ja, czy coś was wkurza, czy, czy za szybko, za wolno, za dużo za mało, mm. czy jest fantastycznie i jest idealnie jest z malutkim, bardzo małym wyjątkiem, jest super, świetnie, idealnie ten mały wyjątek to yy, nie zawsze ten odcinek się pokazuje, yy, zdarzały się jakieś przerwy no ja rozumiem, że yy, nie zawsze mm -hmm. jest czas nie zawsze jest mm -hmm. możliwość y, zmontowania czegoś, mm -hmm. ale y, właśnie systematyczność y, w tego typu podcaście bardzo by się przydała, więc y, mm -hmm. jeśli, jeśli już, to jakoś się spiąć i jednak y, no, utrzymać ten stały tryb. Tak, tak, czyli ja tam miałem jakieś zdrowotne rzeczy, więc mieliśmy No to tak, To jest zrozumiałe, ale to za... przecież mm. zawsze można zorganizować zastępstwo. No, no, z tym zastępstwem to czasami różnie, bo mamy wysoką, wyśrubowaną jakość i nie chcemy, żeby ktoś to właśnie właśnie się prostu... zauważyć. Gadał nam na jakimś patyczaku czy coś. W każdym razie w sobotę zawsze między mniej więcej 16 a 17 mniej więcej czasu polskiego podcast się teoretycznie ukazuje. Czasem wcześniej, zależy. Ale, ale taka właśnie sobota 16-17 zawsze powinien się ukazać i gdzieś tam wasze RRS-owe wpaść w każdym razie tak to wygląda. Dziękuję, dziękuję za uwagę, będziemy na to zwracać uwagę i, i jakbyście mieli kogoś, kto ma tak miły głos i tak fantastycznie mówi do mikrofonu jak ja, to ten to możecie prowadzić megafon. Więc, no więc, długo więc... będziemy szukać w takim razie. O tak, tak, tak. Dobra, chłopaki. Um, Dawid Gambit, taką mam ksywkę na Skype'ie oraz Michał Ochnik, to byli moi goście. Dzisiaj. Czyli jeszcze raz, chłopaki, zareklamujcie wasze najlepsze na świecie słuchowisko. Krótkie, żołnierskie, kosmiczne słowa. David, może... Zapraszamy. Tak, zapraszamy. Nie, może to za krótko. Hmm? Tak. Zapraszamy do słuchania Planetoid, oczywiście polecamy. Staramy się, jak możemy, żeby brzmiało jak najlepiej. Tak, zawsze w piątek. Zawsze, zawsze w piątek. Dobra, to byli nasi młodzi podcasterzy. Dzięki chłopaki i do słyszenia. I jak będzie ten piąty odcinek, pogadamy jeszcze raz. raz. Dziękujemy. Dziękujemy. Na razie. Zapraszamy na nasz cotygodniowy przegląd dobrych polskich podcastów pod nazwą Megafon.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 Trzy słowa. Tak, do ojca redaktora. <laughs> nie, to nie będę tutaj. Hmm. Jest cenzura ostra. Audycja? Chciałem się spytać, jest, jest pan przypadkowo spotkanym przechodniem na ulicy Dublina. Chciałem się spytać, czy słowo podcast jest panu coś znany? Eee, podcast, podcast, podcast, podcast. Um... Nie, dobrze. Eee... Przed chwilą kosmici. A przed, przed chwileczką znajomy głos dla tych wszystkich, którzy siedzą w polskim podcastingu od czterech, pięciu, może nawet sześciu lat, czyli Przemek Szczepaniuk. I o nim będzie kilka malutkich słów, bo Przemek ostatnio w zeszłym tygodniu napisał, że już ma dość podcastingu, że już nie będzie nagrywał, że rzuca to wszystko w cholerę. I tak mi się zebrało na kilka własnych, osobistych przemyśleń, bo mm, no bo Przemek... Kurde, dla nas, dla podcastingu wiele zrobił. Ostatnio, ostatnio troszkę się pogubił, mam wrażenie, ale do tego wrócimy za chwilę. Ale cóż, może, może zacznę inaczej. Nasz jeden z serwisów, czyli biblioteka pod adresem biblioteka-podcast.pl, mamy tam ważnych ludzi i mam napisane coś takiego. Urodzony na Domnym Śląsku, niezwykle płodny polski podcaster o bardzo ciekawej formie wypowiedzi. Współżał, współzałożyciel podcastofonu, techniczny geniusz, jeśli chodzi o budowę stron www. Założył także forum polskiego podcastingu, które jednak w niejasnych okolicznościach zamknął z powodu małego ruchu. Powodem, jak już wspomniałem, była niska szkodliwość społeczna i małe zainteresowanie podcasterów. Czyli o tym, co mówiłem, prosimy Was o jakiś oddźwięk o to, czy jesteśmy potrzebni. No i Przemek też tak sądził, że skoro ludzie nie piszą o forum, no mówię, zamknę się. A co? Zapalony kierowca i miłośnik radia trafił do polskiego podcastingu słuchając w szoferce za kierownicą m.in. podcastu Nie Tylko dla Orów. Po jakimś czasie, poszokującym i pełnym uwielbienia liście do autora powyższego podcastu, spotkał się z nim zaraził się podcastingiem. I tak to było. I sto... sto... Jakby to powiedzieć, to spotkanie, które przed chwilą słyszeliście, ten kawałek spotkania, to było chyba pierwsze spotkanie na żywo em, z Przemkiem. Widzieliśmy się na, takim, na takich targach tutaj, Toys for Big Boys, e, ogólnie rzecz biorąc z motory, samochody, jakieś różne śmigłowce, zdalnie sterowane takie nieciekawe w sumie rzeczy, ale Przemek przyszedł, jak słyszeliście, ze swoją wtedy e, narzeczoną, teraz z żoną Ulą, no i to było chyba pierwsze nasze spotkanie i potem tak nieskromnie z, z, powiem o podkaśnieniu tylko dla Orów, że, że Przemo napisał mi kiedyś właśnie taki list, e, że słucha, że świetnie, że jeździ samochodem, że jeździ ciężarówką i słucha i naprawdę to, co robi, jest, jest, jest świetne. No, i od tego się zaczęło. Potem się spotkaliśmy właśnie, chyba był to kwiecień 2007 rok. Um, no, i potem Przemok gdzieś tam raz, drugi, trzeci dał głos, dał głos w moim podcaście, wspomnianym mnie tylko dla ORów. No, a potem posłuchajcie, co było potem. Witam wszystkich, ja nazywam się Przemysław Szczepaniuk, a wy słyszycie mnie tutaj dlatego, że próbuję swoich sił jako nowy prowadzący tygodniowy przegląd polskich podcastów. Zapraszam do słuchania. Tak, to był tygodniowy przegląd polskich podcastów pod kuratelą Borysa, ale jak słyszeliście w jednym z ostatnich, znowu wam powiem podcastów, nie tylko dla orów, gdzieś tam historia podcastofonu była o kilku fajnych chłopakach. Stwierdziliśmy, że tygodniowy przegląd polskich podcastów to nie działa. Borys za dużo wrzucał cenzury, za bardzo nas kontrolował i stwierdziliśmy, że chcemy zrobić coś sami. No i ja, moja skromna osoba oraz Przemek wymyśliliśmy podcastofon, nasze dwójeczka. Um, też gdzieś w tym podcaście, nie tylko królowskim była moja odezwa, która napisałem do ludzi. Um, no i no i wymyśliliśmy podcastofon. Pierwszy polski przegląd polskich podcastów. Pierwszy polski przegląd polskich podcastów P-p-p-p-p-p-p. W każdym razie Przemek, strasznie go ciężko było przekonać. Strasznie go było ciężko przeciągnąć na swoją stronę, jeśli chodzi o nazwę, jeśli chodzi o stronę. Ciężko było z nim współpracować, ale jeśli już. Przekonaliśmy go, mówi o sobie na przykład, to już dawał z siebie wszystko. Naprawdę um, dzięki Przemkowi, w ogóle mam słabość do Przemków w polskim podcastingu, bo dzięki Przemionowi Hochlanderowi um, poznałem Flickra i różne inne rzeczy. Przemo mnie przeciągnął też na Gmaila. A dzięki Przemowi Szczepaniukowi um, poznałem WordPressa i jak te wszystkie strony się dłubie, jak to wszystko się robi. Um, no i on był takim nauczycielem moim, troszeczkę, meandry, jeśli chodzi o meandry, robienia stron, serwerów, różnych innych rzeczy. I ja zawsze grafika, grafika, grafika, ale, ale różnie to było, drewnianie, ogólnie rzecz biorąc, te moje rzeczy, teraz już się troszeczkę wyrobiłem, ale wracajmy do Przema, czyli, czyli Przemo, który uczył mnie poniekąd tego wszystkiego jak się działała z WordPressami, z WordPressami, z różnymi innymi takimi e, serwisami, no i zaraziłem mam wrażenie Przemka gdzieś tam tym podcastingiem, on potem wysmartował ze swoim podcastem Made in Island. Ale no cóż, ostatnio gdzieś tam tak się stało, że wylądowałem w szpitalu i przemo, jak to się mówi, z Niemca nagle przyszedł sprawdził, czy nie robię ściemę, jak to u mnie w podcaście, zazwyczaj połowa tego, co mówię, to jest nieprawdą i to trzeba jeszcze podzielić przez trzy i odjąć jeden i wtedy gdzieś tam znajdziecie się prawdy, ale przemaw Przyszedł, że tak powiem, tak to czasem wyglądało, jak, jak, jak, jakby przemaw Przyszedł nie sprawdzić, czy ja naprawdę leżę w tym szpitalu i marudzę i jestem śmiertelnie chory. W każdym razie to było nasze ostatnie spotkanie jakieś miesiąc temu. No ale cóż, wracając do Przemka, jak już mówiłem kiedyś na bankietowym podcaście, najbardziej płodny polski podcaster, bo Made in Island, brak sygnału, karburator, dobry sobie, Biały Kruk, chyba z tego co pamiętam. Potem Kino Miś, teraz była, był Papa Cafe, nie Papa Cafe, tylko Sierra Papa. Najbardziej płodny polski podcaster, ale chimeryczny. Ciężko się z Przemem spracowało. Ja wiem, że sam nie jestem super podcasterem, lubię narzucać swoje rzeczy, ale Przemo lubił się obrażać, lubił, lubił kręcić nosem i ostatnimi czasy troszeczkę właśnie jakieś hejterowskie miał takie zapędy. I rozmawialiśmy w redakcji o tym, że Przemo dobrym człowiekiem jest, że zrobił dla polskiego podcastingu naprawdę wiele, wiele. W zasadzie. Na początek to Przemo dawał z siebie wszystko i nie można było mu nic zarzucić i, i może właśnie takie były, troszeczkę szorstki w obyciu, ale dobrze się z nim współpracowało, jeśli dało się go przekonać do tego, że nasza, moja albo cudza idea jest naprawdę warta zrobienia. Wtedy Przemo naprawdę dawał z siebie wszystko. I mam taki komentarz, który tutaj dostałem dostałem tutaj na takim naszym wewnętrznym forum i pozwolę sobie go zacytować i myślę, że to oddaje, to oddaje wszystko to, co o Przemie chcielibyśmy wiedzieć. Ja do Przema napisałem dlaczego i w ogóle i Przemo mi odpisał, że ogólnie ma dość, ma dość, bo Przemo był dla podcastingu, robił podcasty, bo chciał mieć kumpli, bo chciał mieć przyjaciół, Kolegów, robił to, żeby być w grupie, żeby, żeby coś tworzyć razem, a ostatnimi czasy grupa, która tworzyła podcastofon i grupy inne, no w zasadzie to już nie istnieje, wszystko się rozpadło i ludzie raczej czasem na siebie patrzą wilkiem, no i, i podsumowanie tego wszystkiego jest właśnie w tym, co wam przeczytam. Zatem proszę posłuchać, co napisaliśmy na naszym wewnętrznym forum a propos Przemka. Zawsze przed każdym, przed każdym megafonem yy, mamy taką małą burzę mózgów, Piszemy, co się nowego ukazało, co, co się dzieje i w ogóle, co trzeba powiedzieć, o czym trzeba powiedzieć. No i też wyszedł temat Przemka, jak już powiedziałem, czyli to, co ludzie, nasi tutaj redaktorzy powiedzieli. Wydaje mi się, że Przemek nie miał już pomysłu na siebie. Chciał tylko być w grupie i to się czuło. Może właśnie stąd brały się te wszystkie jego ataki, hejterskie wpisy i niepochlebne komentarze na forach społecznościowych. Im bardziej się ludzie próbują integrować, być w kupie i jednoczyć, tym większa bezk bezkreatywność zaczyna się wkradać. To dziwne, bo w sumie powinna być stymulacja, ale w przypadku podcastingu to nie działa. Być może dlatego, że z ukrytej definicji Podcasting musi być czymś oryginalnym i czymś dzikim. Jak się jest w grupie, to się robi dla grupy. Naśladuje się jeden drugiego. A tutaj, jak już wspomniałem, tej grupy nie ma. Zatem ja dziękuję Przemkowi za to, co się działo o te 5-6 lat temu, że stworzyliśmy coś, czego jeszcze w polskim podcastingu nie było, czyli podcastofon, strona i przegląd i potem doszli do nas e, reszta chłopaków, czyli Papa, Maciej, e, Robert Kessling, e, Retrobracia i wiecie, jak z podcastofonem było i kto był, jak to wszystko się skończyło. W każdym razie ja przemówię bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że e, to, co złe między nami gdzieś tam było, na pewno z czasem e, nie zapomni się, wiadomo, ale uleci i będziemy mogli gdzieś może jeszcze kiedyś pogadać na luzie, może nawet coś nagrać, więc Przemu, dzięki Ci za te wszystkie lata i, i mam nadzieję, że to, że powiedziałaś teraz, że masz dość, to nie znaczy, że nie wrócisz do podcastingu, a my cóż, a my tworzymy Republic Podcast, Megafon, Podstacja, Podstrefa Biblioteka i Megafon Classic to będą, to są nasze serwisy i czy lecimy dalej, lecimy dalej nie będziemy się za tak bardzo rozwodzić nie ma czasu, już tak jest ponad godzinę podcastu i teraz ostatnia rzecz, czyli wracamy znowu do tego pamiętnego 2006 roku i co wtedy się stało, co wtedy się stało?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 Darek Van Golda Gouda Christmas. Darek Van Gogh parę słów, na przywitanie. Yeah, cześć, tutaj Darek. Go cast. Spotkałem tutaj resztę podcasterów polskich z Europy w Amsterdamie. Miłowi was gości tutaj. No nie wiem, co jeszcze powiedzieć. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy. O, otóż to, słuchacie największy, na większych żyjach meeting podcasterów Amsterdam, maj 2006. Uważam za otwarty. Mamy prawie maj, mamy prawie weekend majowy i te sześć lat temu, właśnie wtedy w Amsterdamie, Spotkały się cztery polskie podcasty. Pierwszy wzlot, wzlot, spotkanie, jakkolwiek to nazwiesz, bo byli nie tylko podcasterzy, ale byli także słuchacze, bo był brat gości, który słuchał podcasty i była chyba córka Darka, z tego co pamiętam, która też słuchała podcastów, więc, więc można powiedzieć, że byli i podcasterzy i słuchacze. Nazwijcie to jak chcecie, wzloty, spotkania różne inne rzeczy, więc, więc tak mnie natchnęło, bo y, pomysł y, nagrania tych kilku minut o Przemku, który napisał, że nie chce być w podcastingu, bo nie ma już ludzi, nie ma już grup, nie ma już przyjaciół. Y, natchnęło mnie to w Taką kontrofensywą, żeby przypomnieć to, że, że kiedyś naprawdę byliśmy jedną wielką, szczęśliwą rodziną i że kiedyś to wszystko naprawdę y, świetnie działało, teraz y, troszkę jest to inaczej, zupełnie inny, jakby przewartościował się podcasting polski, kiedyś było bardzo, zresztą z agentem Tomaszem ostatnio na ten temat rozmawiałem, że kiedyś było dużo podcastów amatorskich, teraz już mamy takie konkrety, czyli podcasty o filmach, podcasty dużo o grach, dużo o Bogu, a kiedy Kiedyś ludzie mówili o sobie, a teraz jest dużo podcastów tematycznych, co nie mówi absolutnie, że jest źle. Jest inaczej. Jest bardzo, bardzo inaczej. Ale kiedyś wszyscy byliśmy e, podcasterami, którzy mówią o sobie. I jeśli się spotykaliśmy, to mówiliśmy o sobie. Nie mówiliśmy o tym, że e, na przykład teraz tak myślę, że jakby się spotkały cztery podcasty growe, no to chłopacy by tylko gadali o grach, ewentualnie troszkę o sobie. Ale wtedy jedynym tematem jaki był, to był albo podcasting, albo jacy jesteśmy my więc uh, tak... Nie chciałbym ulegać smutkowi, który udzielił mi się trochę potem po tej małej korespondencji z Przemkiem i o tym, co powiedziałem, że pomimo tego, że z Przemkiem się jakoś tam ciężko czasami współpracowało, ale Przemek oddawał dużo serca i zorganizował e, dwa spotkania w Szczecinie i też Daxford był fantastyczny i różne inne spotkania. W każdym razie wracamy tutaj do Amsterdamu, wracamy do 2006 roku i cztery polskie podcasty w 2006 roku i posłuchajcie, jak to wszystko się co w ogóle zaczęło. nas Pięknym słońcem. Jesteśmy na jakimś wielkim placu. Tak. E, ja nie wiem, jak się ten plac nazywa. Tam coś chyba. Tam coś. Zaraz nam przemian pewnie powie. Pewnie plac Czterech Krzyży albo Trzech Krzyży. Tak jest Amsterdamu w Snerdammu. Tak. biegli. I już są nasi kolejni goście. Spotkanie, szczyt, szczyt podcasterów w Amsterdamie. Proszę nam się przedstawić. Arek, to to ja, nie to Gosia. Cześć. Miło, miło było poznać. Miło, miło, Okulary się nam się zahaczyły. zahaczyły. Taki Proszę ładny mikrofon. Z nami jest Gosia. Dziękuję bardzo za przyjaciółkę. Przepra przepraszam prezent. bardzo. Miała być brunetka, jest ruda. Tak. I no i co? Dziew dziewczyna. Dobro. Kobieta zmienną jest. I cześć. cześć Ale jest Marcin jest z nami. Marcin jest też z, z Gością ja jesteś. Jestem bratem Gości, no. no ja tylko przyjechałem tylko miałem co młodym, nie mam tutaj dużo z tym do czynienia. Marcin jest z kierowcą Gości. jest. Gosia, ale myślałem, że Gościa jest w ogóle inna. Dobra, słuchajcie, Szemion, jak się tutaj ten plac nazywa? To jest Plac Dam. Plast dam. Las dam. Dam, dam, dam. square. A ja nie dam. Dobra, tu jest, jest e, po prawej stronie. Widzimy Tussaud Tu jest e, pałac. E, tam widzimy wielki pomnik wojowników, e, że tak powiem. Tam jest hotel Grand Castle Polski. To jest jeden z pierwszych hotelów w Amsterdamie, który miał energię elektryczną. O. I otworzony generalnie przez Polaka na przykład. O! takich ciekawostek. Na Shigurą. No, to było na początku tego, tego, tego wieku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 No i, no i było takie właśnie myślenie, tak, ok, no, szukamy brunetki, brunetki, brunetki. Za, za Tak. No. no i okazało się, że brunetka nie do końca jest brunetką. Tak jest. <laughs> Tak, Hochlander, czyli Przemek Siemion, z którym naprawdę, naprawdę te parę lat temu miałem bardzo dobry kontakt. Teraz troszeczkę, troszeczkę żali do siebie piszemy. Darek Krysman z Kastu, Gosia Samosia, fantastyczna dziewczyna, z którą, no wiecie, łączy mnie podcastowa miłość. Zuza, która udzielała się w moim nie tylko dla orów. Arek, który udawał, udawał, u, używał e, także mikrofonu pod e, sztandarem, nie tylko dla Orów, który potem zrobił swój podcast, podcinek, więc był fantastycznie, było naprawdę ciekawie, mieszkaliśmy pod Amsterdamem u Przemka w Piniaker i było naprawdę fantastycznie i potem wielokrotnie spotykaliśmy się albo u Przemka, albo u Gosi taki nasz trójkącik, Arek chyba też jeszcze gdzieś z nami się raz spotkał, Zuska potem odpadła ale, ale było fantastycznie, było to co czasem brakuje w podcastingu właśnie takie interpersonalne relacje, rozmowy i że nie łączy nas podcasting ale łączą nas wspólne doświadczenia i łączy nas łączy nas łączy nas, łączy nas co nas łączy? to, że lubimy się, że pomimo tego że powiedziałam, że nie łączy nas podcasting, to łączy nas, ale, ale jest tłem do tego wszystkiego i i, i, I jeśli jesteśmy razem to już nie gadamy o tym, o technikaliach i różnych innych rzeczach. Nagrywamy. Kiedyś wiadomo, ja nagrywałem wszystko, teraz już uważam na to, ale naprawdę wtedy był power, że tak powiem z angielskiego była moc, była moc i, i stamtąd te nasze przyjaźnie podcastowe są najsilniejsze i z tamtego czasu wszystkie moje znajomości są najsilniejsze i najlepsze mam wrażenie I potem było równie dobrze, czasami może lepiej, czasami trochę gorzej ale też był dobry czas no i ostatnimi czasy, wiadomo tak troszkę wpadnę w, w smutną nutę jak to Przemek napisał, że mało już jest grup wsparcia, ale Cóż, nie patrzmy do, na to, co było. Stecz, mój tutaj e, techniczny, czyli Rafał mówi, że ja za dużo mówię o sobie w podcastach nawet megafonowych, za dużo mówię, rozpamiętuję, za dużo mówię, że kiedyś było super, a teraz jest inaczej. E, patrzeć do przodu trzeba robić swoje i, i, i dlatego robimy Republic Podcast, dlatego prosimy Was o kontakt, prosimy Was o... Odpowiedź na nasze pytanie, czy jesteśmy potrzebni, czy, czy to, co robimy jest komuś potrzebne, czy kawał dobrej e, roboty, którą robimy, jest to robota niepotrzebna. Bo kto tego słucha? Kto ma na to czas? Kto ma chęć słuchania megafonu? Zatem prosimy Was, napiszcie e-maile albo komentarze, czy to wszystko ma sens, czy jest to potrzebne, bo jeśli nie, jeśli stwierdzimy, że oddźwięk od Was jest marny albo mały, albo Pomyślimy jak to robić może inaczej, albo może nawet w ogóle nie robić, no bo jeśli wy nie macie dla nas czasu, to dlaczego my mamy dla was mieć, ale to nie jest, jak już wspomniałem wcześniej, nie chcemy was szantażować, że jeśli powiecie, że nic nie powiecie, to my też nie będziemy nic mówić, więc, więc absolutnie nic z tego, wracamy do Amsterdamu, wracamy do 2006 roku i czas na ostatnie wejście podcastowe. Zuzka, Arek, Gosia, Darek, ja Marcin i chyba była córka Darka Kresmana, ale nie pamiętam chodziliśmy po Amsterdamie, fantastycznie było i potem Darek nas odwiózł wszystkich do Piniaker, do Przema i, i było rewelacyjnie, Pojechaliśmy w koło przez Rotterdam, to też pamiętam, przez wielkie, ogromne połacie tulipanów i, i, no i, i było, było fantastycznie zatem ostatnie wejście i wracamy na mało głosu. pasterskie na sam koniec, bo ten podcast już będzie miał prawie półtorej godziny. Czyli, czyli zdecydowanie za dużo. I i. Nam zeszła chwila pożegnania, żegnamy się z gością żegnamy się z jej bratem Marcinem. My jedziemy dalej ze studiem C-Max, bo po Holandii pojeździmy. Jest sobota wieczór, omijamy wprawdzie dzielnicę czerwonych okien. Będziemy mieli czerwone oczy. Ale, ale Gosia nam zastąpiła wszystkie czerwone okna dzisiaj. <grym zniszczyt> Kochana, dziękujemy Ci bardzo serdecznie za całą sobotę, za spotkanie w ogóle na szczycie. Wow, bardzo przyjemnie by było. Dziękujemy bardzo za spotkanie z Amsterdam, no w ogóle za Twój czas, że przyjechałaś, nie? Gosia, w ogóle przyjechała gdzieś z Bułgarii, w ogóle z czasu się urwała. <grym> tak, żeby zobaczyć nas tutaj wszystkich razem na jednym miejscu, w Amsterdamie, w najpiękniejszym chyba mieście europejskim w tej części Europy. Gosia, dzięki bardzo. Bawcie się jeszcze fajnie i nie szalejcie, tak? No, obiecujemy. Każdy swojego męża, że jest taki bardzo tolerancyjny. Dlaczegoś no. nie może nie mieć tyle kontaktów? Warum? No. Warum? się nie uczy polskiego? <grym> Takiego. Dziękuję bardzo. Nie tylko dla Orłów. Nie tego, co mówię. Tak. To była specjalna edycja e, amsterdamska e, z gościom samosią w podcastu. z zlot, zlot, zlot Orłów i nie tylko. i nie tylko. w Amsterdamie. Najpiękniejsze, części, e, nie, najpiękniejsze, najpiękniejsze miasto, tej część Europy. Tak, a może Gosia by chciała coś dodać dla każdego z, z, z, z osobna? Nie <śpiewanie> było. Tak? Tak. tak. To nie słyszałem. Ja Aha, dobra. dobra you <laughs> Co te ogłoszenia duszpasterskie, podcast Megafon Extra troszeczkę się przeciągnął, ale cóż, najlepsze życzenia urodzinowe w tym tygodniu dla Arka Trendowskiego, który ma już dużo, dużo lat, także dla Marcina Kosińskiego, który także jest, tak jak Martin, jednym z założycieli, jakby można powiedzieć, polskiego podcastingu, nadaje od samego początku, od 2005 roku. Jego korespondent chyba.pl, tak się nazywa ta audycja, nadawał chyba nawet przed Martinem, mam wrażenie. No i cóż, audycja trzecie oko ukazała się w podstacji w tym tygodniu. No i cóż jeszcze, cóż jeszcze, jak już wspomniałem, prosimy na adres redakcja .maupa .com redakcja maupa podcast.pl. Taki jest prawdziwy nasz adres oraz można w komentarzach. Piszcie, co sądzicie o megafonie. Mamy już te 4 miesiące, tych audycji już prawie 20. Doję ankietę za nami, więc myślę, że macie jakiś pomysł na to, co możemy Wam dać, jak możemy Was poinformować. No i napiszcie, czy to wszystko ma sens, bo to jest dla nas ważne. Interakcja jest dla nas niesamowicie ważna i zobaczymy, co będzie dalej i zobaczymy, jak to dalej będzie wszystko Działało, Ale to wszystko zależy od Was. Chcemy się rozwijać, ale nie chcemy robić czegoś na siłę. Jeśli jesteśmy potrzebni, będziemy zawsze. Ale jeśli będziemy uważać albo sądzić, że giniemy przez Was, bo nas nie słuchacie, albo nie słuchacie, bo jesteśmy fatalni, napiszcie, dlaczego jesteśmy fatalni, źli, okropni i nie da się nas słuchać, ale też napiszcie, dlaczego warto na przykład nas słuchać, albo, albo jest ta audycja potrzebna. Zatem to wszystko na dzisiaj. Mam na imię Filip i mówiłem do Was w tym odcinku za tydzień. Może będzie ktoś inny mówił, albo może ja jeszcze, nie wiem, mam jakieś plany nowych dać prowadzących. Zobaczymy, jak to będzie. W każdym razie dziękuję za uwagę, za tę prawie godzinę ponad, prawie ponad, ale to się mówi. W każdym razie dziękuję za tą ponad godzinkę, dobrą godzinkę i spotykamy się za tydzień w megafonie, już normalnym, króciutkim, 20 dwudziestominutowym. Dziękuję i do usłyszenia.